Dzień dobry Państwu, Alina Baniecka, Fundacja Fundament. W dzisiejszej audycji mamy przyjemność gościć nauczyciela technik relaksacyjnych i medytacji Fundacji Fundament, Maćka Żbika. Dzień dobry. Witam Państwa. Porozmawiajmy o stresie. Czym jest stres? Jest wiele definicji stresu podawanych przez ustane instytuty naukowe. W jednym z ujęć stres jest jednym z przejawów życia. Stres jest podstawowym mechanizmem napędzającym ewolucję. Czyli co? Bez stresu nie byłoby poczucie? Człowieka? Nie byłoby homo sapiens? No cóż, jeśli przyjąć za prawdziwy ten pogląd, to homo sapiens nie wyglądałby tak jak ten, którego oglądamy na co dzień w lustrze. A zatem stres jest nieodłączną częścią życia, jest niezbędny do przetrwania jednostki, jak i gatunku. Jak się to objawia, że on jest niezbędny? Co on powoduje? Stres pozwala reagować na czynniki, które ocierają do nas z otoczenia, a nawet z wnętrza naszego organizmu. Reakcja stresowa jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania w świecie, w którym żyjemy. Nie można żyć bez stresu, nie można żyć bez reakcji na czynnik stresogenny. Można natomiast żyć komfortowo, niezależnie od czynników stresogennych i jakości odpowiedzi na stres. A czy wszyscy podlegamy stresowi? Uczniowie, nauczyciele, menadżerowie, celebryci? Jak to jest? Nie potrafię odpowiedzieć, czy wszyscy podlegają stresowi. Potrafię jedynie powiedzieć, że nie spotkałem jeszcze osoby, która nie podlegałaby reakcjom stresogennym. A z Twojego doświadczenia mógłbyś nam coś przybliżyć, jak takie reakcje wyglądają u różnych osób? No cóż, można dzielić typy osobowości, bądź statystykę przeprowadzać. Każdy na stres reaguje w sposób dla siebie właściwy. Możemy jedynie podzielić osoby reagujące na stres z przyczyn takich praktycznych. Otóż są osoby, które reagują w sposób gwałtowny i natychmiast uświadamiają swoje otoczenie o swoim w stanie emocjonalnym. Są osoby, które nie okazują swoich emocji, tłumią je, gromadzą napięcia w sobie i w takim stanie próbują później zasnąć. Są osoby, które stresowo odreagowują dopiero w nocy i objawia się to np. przykład bezsennością bądź koszmarami sennymi. Jest to oczywiście jedynie jedno z kryteriów podziału, jest ich wiele. My stosujemy takie, co z praktycznych,